Otwórzmy proszę Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. Od paru już tygodni słucham książki w takim audiowydaniu autorstwa Johna Pipera zatytułowanej Pragnąc Boga. I z tej książki szczególnie uderzył mnie jeden rozdział, który nie daje mi spokoju. Zmusza mnie do weryfikacji moich, moich poglądów i mojego podejścia do jednej z bardzo ważnych kwestii w naszym chrześcijańskim życiu, o której dzisiaj chciałbym z Wami mówić, szczególnie w kontekście tej modlitwy o prześladowanie Kościoła, gdyż jest to ściśle związane z tym tematem. I to moje dzisiejsze rozważanie i przypuszczam, Kilka kolejnych jeszcze, ponieważ z pewnością nie zmieszczę się z tym wszystkim dzisiaj. W wielkiej mierze wypływa właśnie z moich przemyśleń na bazie tego rozdziału, z książki Johna Pipera. Przeczytajmy najpierw z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, wiersze od 7 do 10.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 aby żywot miały i obficie miały. A Biblia Tysiąclecia Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ostatnia część tego dziesiątego wiersza mówi o obfitym życiu. O dostatku. O zaspokojeniu. I to nie jakimś minimum Pozwalającym przeżyć, związać koniec z końcem, ale o zasobności, o pełni. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc te słowa? Czy obiecywał swoim naśladowcom złote góry? Czy obiecywał materialny dostatek, zdrowie, i powodzenie w każdej sferze życia? Czy obiecywał produkty z najwyższej półki i godziwe życie? Dobrze zastanówmy się, w czym leży istota obfitego życia, o którym Pan Jezus mówił. z pewnością zetknęliście się z takim hipotetycznym pytaniem typu co byś zrobił jeśli okazałoby się pod, pod koniec twojego życia że ateizm jest prawdą i Boga nie ma jak byś się czuł jak patrzyłbyś na swoje życie jeśli miałoby się okazać, że śmierć to koniec wszystkiego, tak byś się czuł. Znaczy kiedy zastanawialiście się takim pytaniem, czy zetknęliście się z takim w ogóle postawieniem sprawy, jak odpowiedzielibyśmy na takie pytanie? Posłuchajcie jednej z odpowiedzi i zastanówcie się, czy jesteście w stanie z nią się utożsamić, czy też nie. Ktoś odpowiedział, Bycie chrześcijaninem samo w sobie jest piękne. Jestem szczęśliwym człowiekiem, podążając za Chrystusem. Moje życie jest lepsze, niż było zanim stałem się chrześcijaninem. Zdążanie do świętości, czynienie dobra, społeczność z innymi wierzącymi są piękne same w sobie. Nawet bez wiecznej nagrody Moje życie jest lepsze niż było bez Chrystusa. Nawet gdyby się okazało, że moja wiara była iluzją, to i tak dała mi piękne życie. Czy zgodzilibyście się z taką odpowiedzią? Posłuchajmy odpowiedzi apostała Pawła na podobne pytanie. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, piętnasty rozdział. Wiersz dziewiętnasty. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział piętnasty i wiersz dziewiętnasty. Jeśli tylko w tym życiu, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Myślę, że odpowiedź apostoła Pawła jest zupełnym przeciwieństwem tamtej zacytowanej odpowiedzi. Dlaczego apostoł Paweł nie zgadzał się z takim myśleniem? Dlaczego Paweł nie powiedział, nawet jeśli Chrystus nie powstał z martwych, nawet jeśli nie, nie ma Boga, to i tak mam dobre życie? lepsze niż miałem kiedyś. Dlaczego apostoł Paweł nie powiedział nawet bez tej nagrody zmartwychwstania nie jestem godzien pożałowania? Dlaczego powiedział coś takiego? Że jeśli nasza nadzieja w zmartwychwstanie i co się z tym wiąże bycie z Bogiem na wieki i nagroda, którą Bóg przygotował tym, którzy Go miłują i Mu służą. Jeśli tego nie ma, to mówi, jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich. Jeśli wszystko, co mamy, związane z naszą wiarą, jest tutaj, na tej ziemi. Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. Co do której musimy się poważnie zastanowić. Ile razy słyszeliście takie świadectwa chrześcijan, które brzmiały tak, że zostać chrześcijaninem sprawia, że ich życie teraz jest łatwiejsze? Wydaje się, że większość chrześcijan. W zachodnim, bogatym świecie, nie mówcie mi, że nie żyjemy w bogatym świecie w porównaniu z całą resztą świata, milionach, którzy żyją w nędzy, skrajnej nędzy. Wydaje się, że większość chrześcijan w tej części zachodniego świata patrzy na chrześcijaństwo i tak głosi to chrześcijaństwo i tak przedstawia to chrześcijaństwo jakoby ono zapewniało nam dobre życie teraz i tutaj nawet jeśli nie ma Boga i jeśli nie ma zmartwychwstania to i tak jest warto zostać chrześcijaninem. i oczywiście możemy przytoczyć różnego rodzaju psychologiczne przyczyny tego możemy mówić o społecznych o pozytywnych aspektach chrześcijaństwa możemy mówić o relacjach rodzinnych i z innymi ludźmi możemy mówić o tych wszystkich rzeczach które oczywiście są prawdziwe i są biblijne i przedstawiać je jako argumenty na to, że chrześcijaństwo i tak ma sens nawet jeśli nie ma Boga jeśli nie ma zmartwychwstania i nie ma życia wiecznego a więc czyż nie jest to dobre życie nawet jeśli jest oparte na fałszu jeśli jakieś złudzenie może zmienić życie człowieka z pustki bez sensu w radość i nadać mu jakiś kierunek, cel dlaczego nie zaakceptować złudzenia dlaczego nie uznać wartości złudzenia, jeśli człowiek dzięki temu może być szczęśliwy i zadowolony dlaczego apostoł Paweł twierdzi że jeśli cała nasza ufność dotyczy teraźniejszości jeśli tylko w tym życiu popadamy ufność w Chrystusie, to jesteśmy godni pożałowania. Co, co jest tym, Pawłem? Czy on nie miał tego obfitego życia, o którym mówił Pan Jezus? Najwyraźniej to życie, które Paweł prowadził, nie było tak zwanym Dobrym życiem, powodzenia i łatwości. Zamiast tego jego życie doczesne było życiem zaparcia się i ciągłego zapierania się samego siebie i cierpienia. I to cierpienie, na które świadomie się decydował, które świadomie wybierał w swoim życiu. Wiara apostoła Pawła w Boga i jego nadzieja zmartwychwstania i nadzieja wiecznego życia z Chrystusem nie dała mu, nie wyprodukowała w jego życiu ani spokoju, ani wygody, ani dostatku, ani bezpieczeństwa. A niczego takiego, czego moglibyśmy utożsamiać i czego, z czym wielu ludzi dzisiaj utożsamia, obfitość życia. I bez zmartwychwstania. Apostoł Paweł postrzegał to wszystko, co miał. Jako coś, co byłoby pożałowania godne, gdyby to było wszystko, co miał mieć. Oto. Tak. Apostoł Paweł mówi w swoich listach o radości niewysłowionej, która przepełnia jego serce. Mówi o pokoju, który przewyższa zrozumienie. Mówi o radowaniu się w Chrystusie, ale zwróćcie uwagę, że mówi o tym w kontekście nadziei, zmartwychwstania. Mówi o radości, która towarzyszy nam Dlatego, że mamy nadzieję zmartwychwstania. Dlatego, że nasze imiona są zapisane w Księdze życia. Dlatego, że czeka nas wieczna społeczność z Chrystusem i wieczna szczęśliwość po Jego prawicy. Nagroda, którą Bóg przygotował tym, którzy Go miłują i Mu wiernie służą. I w tej nadziei mówi, radujemy się. W tej nadziei radośni jesteśmy to ta nadzieja pozwoliła Mu przyjąć te wszystkie cierpienia, które na Niego przyszły. Te wszystkie doświadczenia, te wszystkie zmagania, te wszystkie przeciwności. <trych> których by nie przyjął i na które by się nie zdecydował, gdyby nie miał nadziei zmartwychwstania i wiecznego życia. Po tym, jak Pan Jezus objawił się Saulowi Starsu na drodze do Damaszku i powołał go na swego ucznia i apostoła, posłał do niego pewnego ucznia o imieniu Ananiasz, aby się o niego modlił. Kiedy Ananiasz zaczął protestować, Pan rzekł do niego Idź, albowiem mąż ten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 o czym to go Duch Święty upewniał w każdym mieście dalej mówi o tym, że czekają mnie więzy i uciski w każdym mieście gdziekolwiek szedł, Duch Święty go upewniał że czekają go więzy i uciski i on szedł upewniony, że to go czeka wiedział, co go czeka i wybierał to świadomie i szedł. I mówi nie zatrzymujcie mnie, nie próbujcie mnie zatrzymać. Gdyż, jak tutaj używa zniewolony przez ducha, bo będąc całkowicie oddany w posłuszeństwo duchowi, idę, idę tam, wiedząc, co mnie czeka. Nie wiedząc dokładnie, co mnie tam spotka, oprócz tego, co wiem, że na pewno mnie czeka. Więzy i uciski. Jednak zwróćcie uważnie swoją uwagę na to, co czytaliśmy w pierwszym się do Koryntian, w 15 rozdziale. Tam nie mówi tylko o sobie, ale mówi w liczbie mnogiej. Mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni zwróćcie uwagę, mówi o sobie o swoich współpracownikach i w kontekście jak przeczytacie o co chodzi tam w tej dyskusji o zmartwychwstaniu, mówi też do Koryntian mówi o chrześcijanach w ogóle I wszyscy jesteśmy godni pożałowania jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie jeśli wszystko co Chrystus ma za zaoferowania to to życie tutaj i my w to wierzymy i my się tego trzymamy i my za to cierpimy to jesteśmy najbardziej pożałowani jeśli uważnie czytacie inne listy apostoła Pawła, jak też pozostałe części Słowa Bożego to doczytacie się tam że cierpienie jest wpisane w życie wszystkich prawdziwych naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Ewangelia Mateusza, dziesiąty rozdział i przeczytajmy od wiersza szesnastego. Pan Jezus mówi do swoich uczniów Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Oto i posłanie chrześcijaństwa jak owce między wilkami. Czego mogą oczekiwać owce między wilkami? Wyobraźcie sobie stado wilków i wysłane do nich owce. Jaki obraz to maluje? Zobaczymy, jak sobie razem skubią trawkę, jak sobie razem siedzą i wpatrują się w piękne słonko. Z czego można się spodziewać? Można spodziewać się, że owce będą ścigane i rozszarpane przez wilki. Tego się można spodziewać. Wiersz 17. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować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 Twórzmy jeszcze drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Apostoł Paweł mówi tutaj do swojego ucznia pod wieloma względami szczególnego ucznia, który miał kontynuować jego dzieło w miejscach, gdzie Paweł je rozpoczął. I Tymoteusz, z tego co Paweł do niego pisze, wydaje się, był człowiekiem nieśmiałym i lękliwym. I w swoich listach Paweł wielokrotnie zachęcał go do wiernej kontynuacji tego powołania, które Bóg na nim złożył. I tutaj w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od dziesiątego wiersza mówi do niego takie słowa. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dożnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakież to prześladowania zniosłem a ze wszystkich wyrwał mnie Pan tak jest wszyscy którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą zwróćcie uwagę na to ostatnie słowa wszyscy Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą. I to prześladowanie i związane z nim cierpienie ma różne oblicza i przybiera różne formy. Poczynając od ludzkiej niechęci, odrzucenia, wrogości, drwin, dokuczania. Aż po utratę pracy, wyrzucenie z domu, więzienie, tortury, znęcanie się, katowanie, aż po męczeńską śmierć. Tak jak dzisiaj widzieliśmy na tej prezentacji na początku. I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą znosić prześladowanie. Będą. Mają to zagwarantowane Natomiast kluczową sprawą Jest nasze podejście Do przeznaczonych nam cierpień Czy Zaakceptujemy je Jako niezbędną I konieczną część Naszego uczniostwa I bycia świadkami Pana Jezusa Czy będziemy się przed Nim zdrygać i szukać sposobów, aby tych prześladowań i ucisków i cierpień uniknąć. Spójrzmy jeszcze raz na, na postawę apostoła Pawła wobec cierpienia, które Bóg jemu przeznaczył. Otwórzmy tym razem list do Kolosan i z pierwszego rozdziału przeczytajmy jeden wiersz. list do kolosam pierwszy rozdział i przeczytajmy wiersz 24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Taka była apostoła postała Pawła wobec tych cierpień. Licznych cierpień. Które Bóg jemu przeznaczył. Apostoł Paweł mówi raduje się z cierpień. Raduje się. Raduje się z cierpień. To nie jest normalne. To nie jest normalne. jak można radować się z cierpień i to w dodatku niezasłużonych? Cierpień za innych i z powszechnego, egoistycznego punktu widzenia to jest niemożliwe. Tak. Jeśli mamy powszechny, ludzki, normalny egoistyczny punkt widzenia, to nie jesteśmy w stanie zrozumieć apostoła. Możemy myśleć, że przesadza, możemy myśleć, że tak próbuje zachęcić tutaj tych kolosan tak, takimi górnolotnymi frazami, ale tak naprawdę to człowiek nie może się cieszyć z, z takich cierpień, i z takich problemów, i z takich prześladowań, i z takich bolesnych doświadczeń, przez jakie on przechodzi. No ja wierzę apostołowi Pawłowi Jeśli go dobrze poznałem Czytając jego listy I troszkę jego historii z dzieła apostolskich To jestem gotów mu uwierzyć Apostoł Paweł ewidentnie Doświadczył śmierci Swojego egoizmu Prawdziwie zaparł się samego siebie Stracił swoje życie na tym świecie I wszystko uznał za śmieci żeby tylko, żeby tylko zyskać Chrystusa, żeby poznać go, doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci. O tym napisał tak właśnie w liście do Filipia, w trzecim rozdziale, ósmy, dziesiąty wiersz. To była jego pasja. To było jego życie. Być tak jak Jezus. Aż do, jego, aż do uczestnictwa w jego cierpieniach i aż do utożsamienia się z Jezusem w jego śmierci. A wiecie, jaka to była śmierć? To nie była śmierć na wygodnym łóżku, w otoczeniu rodziny, na ciepłej, miękkiej poduszce. Ale to była śmierć na Rzymskim Krzyżu. W strasznym bólu, zalany krwią, odrzucony, zgardzony przez wszystkich. Paweł mówi tego pragnę, żeby z nim się utożsamić, aż do tego punktu, aż do śmierci. Żebyś tak jak ona. I tutaj w liście do kolosa apostoł Paweł również podaje nam wyjaśnienie swojej radości w cierpieniach. Mówi dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście, co Paweł ma na myśli mówiąc takie słowo. Na moim ciele mówi doświadczam niedostatku udręk chrystusowych za Kościół. W jaki sposób apostoł Paweł może uzupełnić czegoś, czego brakuje w udrękach Chrystusa? Przecież złożona na krzyżu Golgoty ofiara Pana Jezusa jest doskonała jest wystarczająca i nie może być ani powtarzana, ani w jakikolwiek sposób uzupełniona. Słuchajmy tylko kilka wierszy z listu do hebrajczyków, które, który zajmuje się szczegółowo istotą tej ofiary, która tam została złożona. Możecie otworzyć list do hebrajczyków, siódmy rozdział i przeczytajmy wiersz 26 i wiersz 27.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 W jaki więc sposób apostoł Paweł dopełniał na swoim ciele niedostatku udręk Chrystusowi? Myślę, że dobre wyjaśnienie tego znajdziemy w jego własnych słowach. W drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale. Od dziesiątego wiersza przeczytajmy do wiersza dwunastego.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 Odzwierciedlamy cierpienie Chrystusa, Jego śmierci w naszych ciałach, abyście mogli żyć. Mówi, kiedy my prezentujemy wam w naszym ciele umierającego Chrystusa, cierpiąc tak jak On cierpiał, wy doświadczacie przez to życia. Rozważcie te słowa w domu sobie. Rozważcie je dobrze. Co tam jest napisane? Czy nie jest tak? Że Paweł rozumiał to w ten sposób, że aby ludzie mogli żyć, aby ludzie mogli poznać Chrystusa w jego realności, muszą to zobaczyć w nim. Jeśli on ma głosić Chrystusa ukrzyżowanego, to on sam musi być obrazem tego cierpienia, które Chrystus przechodził na krzyżu. wierzę, że to jest coś, co zupełnie zniknęło dzisiaj z Kościoła. Przynajmniej z tego Kościoła, w którym my żyjemy. Na Zachodzie. Nie tak mówimy o prezentacji Chrystusa. My myślimy, że możemy zorganizować rokowy koncert, że możemy zorganizować jakąś akcję, możemy zorganizować to czy tamto i zaprezentować Chrystusa w taki sposób, który nas nic nie kosztuje. Albo kosztuje nas trochę wysiłku, trochę stresu. I tak sobie wyobrażamy dzisiaj ewangelizację. Najlepiej w jakimś bezpiecznym miejscu. Wielu jeszcze zapewnia sobie ochroniarzy, żeby im nic nie zrobili. Najlepiej w taki sposób, który minimum kosztów, a maksimum zysku tak sobie to wyobrażamy, tak sobie to wykombinowaliśmy tak sobie to poukładaliśmy ja nie chcę mówić przeciwko wszelkiego rodzaju różnego rodzaju akcjom i staraniom i wysiłku nie zrozumcie mnie źle chodzi mi tylko o serce, które widzę w tym człowieku i zastanawiam się ile z tego serca jest we mnie w was i w kościele dzisiaj w którym żyjemy jeśli dobrze rozumiem to co tutaj czytam to Bóg tak zamierzył i tak zaplanował, aby cierpienia Chrystusa były prezentowane temu światu przez cierpienia Bożego Ludu. Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Wierzę, że Bóg zamierzył w tym dziele ewangelizacji i zdobywania tego świata dla Chrystusa reprezentację i głoszenie więcej niż tylko słowami cierpienia i krzyża Pana Jezusa Chrystusa. I powołał mnie i Ciebie, powołał swój Kościół abyśmy głosili razem z Nim cierpiąc. Jeśli chcemy mieć udział w Jego zmarłych stałej mocy, musimy też mieć udział w Jego cierpieniu. To idzie nierozłącznie. Nie da się tych dwóch rzeczy oddzielić. W wielu miejscach Pisma, szczególnie w listach apostoła Pawła, widać, że te dwie rzeczy idą ręka w rękę. Jeśli chcesz doświadczać w swoim życiu mocy Boga. o to się ciągle modlimy. Tego ciągle pragniemy. Prawda? Tego chcemy. Chcemy, żeby to miasto było przemienione, żeby ci grzesznicy wokół nas, ci alkoholicy, ci ludzie z rozbitych domów, to zło, które się wokół nas dzieje, chcemy, żeby było zmienione. A to się modlimy. Tego pragniemy. Chcemy oglądać cuda. Chcemy oglądać moc Boża pośród nas. A czego tego nie ma? A czego tego nie ma? Dlaczego widzieliśmy tylko na miastkę tego, gdzieś tu i tam gdzieś Bóg dał nam w swojej łasce doświadczyć, że to jest realne, że to jest dla nas? Ale nie widzimy tego na co dzień, nie przeżywamy tego na co dzień. Czyż nie jest tak dlatego, że na co dzień nosimy na sobie Jego śmierci, aby Jego życie się też ujawniło? Czyż nie jest tak, że na co dzień po prostu żyjemy życiem tak jak ten świat? niewiele się różnimy od ludzi tego świata w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu niewiele różnimy się i nie jesteśmy gotowi by cierpieć dla Chrystusa nie jesteśmy gotowi żeby powiedzieć nie kiedy widzimy zło nie jesteśmy gotowi otworzyć naszych ust bo to nam może przynieść cierpienie bo to nam może przynieść handlę bo będą się z nas śmiać, będą z nas drwić może stracimy posadę może w taki inny sposób będziemy odepchnięci i nie chcemy tego dźwigać. Chcemy, żeby ludzie byli zbawieni. Chcemy, żeby się nawracali. Chcemy, żeby wierzyli w Chrystusa. Ale nie, żebyśmy mieli za to cierpieć. Czyż nie jest tak? A nikogo z Was nie chce oskarżać? Ja dosyć mam siebie samego. I patrzę nad swoją własną postawą. Boże mówi, my jako Kościół jesteśmy ciałem Chrystusa na tej ziemi. Jeśli jesteśmy Jego ciałem, to nasze cierpienia są Jego cierpieniem. Rumunski pastor Josef Son w taki sposób to ujął. mówi, ja jestem częścią Jezusa Chrystusa. Kiedy bito mnie w Rumunii, to On cierpiał w moim ciele. To nie było moje cierpienie. Ja jedynie miałem przywilej, aby uczestniczyć w Jego cierpieniach. I dlatego myślę, apostoł Paweł mówi o swoich bliznach, jako o znakach przynależności do Chrystusa. W liście do Galacjan w 6 rozdziale i w 17 wierszu mówi Albowiem ja stygmaty jezusowe noszę na ciele moim. W Biblii Gdańskiej jest to przetłumaczone piętna jezusowe. A Biblia Tysiąclecia oddaje to Przecież ja na ciele swoim noszę blizny znamię przynależności do Jezusa. Paweł mówi, to moje blizny, te wszystkie rzeczy, które mam na ciele, od biczowania, od kamienowania, od prześladowań, to świadczy o, to, o tym, że jestem Jezusa. To są dowody mojej przynależności do Chrystusa. I celem tego uczestnictwa w cierpieniu Jezusa, noszenie na sobie tych stygmatów, tych blizn, tych ran, tego piętna Jezusowego. Jest, jest, jest, to, jest to po to, aby ludzie mogli zobaczyć w nas raność tego, w co wierzymy. Gotowość, by za to cierpieć i nawet umrzeć, jeśli trzeba. Ludzie, wiecie, wiele rzeczy słyszą. Obiecuję im się. O, iluś to obiecuje im złote góry. Iluż to ludzi obiecuje im reformy. Obiecuje im, że poprawią służbę zdrowia, poprawią szkolnictwo, poprawią życie w rodzinach, poprawią zawodowe rzeczy. Ilu ludzi w to wierzy. I ludzie na to patrzą. I to tylko słowo. to tylko słowo. Przecież wielu ludzi tak samo nie reaguje na nasze mówienie o Jezusie. To tylko słowo. To tylko słowo. Czy widzą w naszym życiu realność tego, co próbujemy im przekazać słowami? Czy widzą ten krzyż w nas wykonujący to dzieło? Historia rozwoju chrześcijaństwa dowodzi tego, że chrześcijaństwo prawdziwie rozwijało się i rozwija się tam, gdzie jest przelewana chrześcijańska krew. Gdzie Kościół cierpi. O, my słyszymy, jak wspaniale Kościół się rozwija w Chinach. Że w Afryce dziennie setki zborów powstaje. Ale pamiętajmy, że to ma miejsce tam, gdzie setki cierpi. Gdzie setki jest w więzieniach. Gdzie setki jest przeganianych z miejsc, jak widzieliśmy, paleni w swoich domach burzą im zbory. zaczynają ich jak zwierzęta. Ale o dziwo, Kościół rośnie. O dziwo rzeczywiście? Czy jest to dziwne? Czy powinniśmy się tam dziwić? Kiedy ludzie mają taką wiarę i takie oddanie i takie poświęcenie? Przez pierwsze 300 lat chrześcijaństwo wzrastało na ziemi, która była mokra od krwi męczenników. Myślę, że nie muszę Wam przytaczać dowodów na to. Wiecie, ilu chrześcijan zginęło w pierwszych wiekach w rozwoju Kościoła. Setki poszło na areny. Kobiety, dzieci, starcy, młodzi mężczyźni jak zwierzęta. Ginęli, ginęli, ginęli. A kościół rósł, rozwijał się, pomnażał się. Uczniowie, jak w dziełach apostolskich choćby czytamy, przepędzani z miasta do miasta. Gdziekolwiek się pojawili jakieś zamieszki, jakieś niepokoje społeczne, do więzienia, bici, stawiani przed Radę Najwyższą Żydowską, zawsze uciskani. Ale Kościół się rozwijał. Kościół się rozrastał. Dziwne? Nie, nie dziwne. Taki jest Boży plan. Taki ewidentnie jest Boży zanów. Taka ewidentnie jest Boża kolej rzeczy. Nawet jeśli nie jest taka w XXI wieku. Dla nas. Kiedy śledzimy te zapiski o postawie chrześcijan, wydawanych dzikim zwierzętom. Widać w nich postawę akceptacji tego przez chrześcijan, Postawę zachowania, w którym jest taka pokorna odwaga w obliczu tortur i zbliżającej się śmierci. Często postawa modlitwy o tych, którzy ich prześladowali. Postawa uprzejmości wobec tych, którzy przychodzili, aby nastawać na ich życie. I akceptacja tego cierpienia jako drogi, którą Bóg wyznaczył im, aby ich wieść do Królestwa Bożego i razem z nimi przywieźć wielu innych. Jest wiele zapisanych i stanowiących historyczny argument przykładów, takich właśnie postaw wobec wśród chrześcijan. W tamtym czasie, kiedy wybuchały prześladowania, chrześcijan mordowano publicznie. I była to okazja dla chrześcijan, aby publicznie demonstrować swoją wiarę. I chociaż tamto społeczeństwo pod wieloma względami było dzikie i było żonne krwi i było okrutne, to byli to tacy ludzie jak my, którzy mieli też serca. I nie brakowało im też współczucia. I kiedy widzieli tych chrześcijan, niewinnych, cierpiących, z taką postawą akceptacji, poddania się Bogu i zaufania Bogu, wielu z nich nawracało się nawet w momencie patrzenia na ich cierpienie a wielu, wielu innych nawracało się z czasem i Bóg wykorzystywał to co widzieli w ich życiu jednym z takich potężnych przykładów świadectwa przez cierpienie był Polikarp biskup Smyrny który zginął w 155 roku jego uczeń Ireneusz stwierdził, że Polikarp był uczniem apostoła Jana. I wiemy, że był w bardzo podeszłym wieku, kiedy umarł, ponieważ kiedy prokonsul nakazał mu przekląć Chrystusa, Polikarp odpowiedział, 86 lat służyłem mu i on mi nic złego nie zrobił. Jakże mogę bluźnić mojemu królu, mojemu królowi? Który nie zbawił A więc przez 86 lat służył mu by został pojmany Oto pewnego dnia Rozszalały tłum w Smyrnie Udał się w poszukiwaniu Polikarpa Weszli do jego domu Wpadli do jego domu A on trzy dni wcześniej miał sen i z tego snu wyciągnął wniosek, że będzie spalony żywcem. Boży przygotował na ten dzień. Więc kiedy oni wpadli do jego domu, on nigdzie nie uciekał, nie ukrywał się. Mówi, niech się dzieje, wola Boża. Wpuścił tych ludzi do domu, zaprosił ich, kazał im podać coś do jedzenia i powiedział tylko, pozwólcie mi jeszcze godzinę się pomodlić. I przez dwie godziny modlił się tak żarliwie, że nikt nie śmiał mu przerwać i wielu z tych, którzy tam byli żałowało, że przyszło go pojmać i zastanawiało się, o co taka rozruba kiedy tutaj mamy do czynienia z takim starym, słabym człowiekiem czemu takie zamieszanie w końcu, kiedy go zabrali przywiązali do tego pala, gdzie chcieli go spalić Próbowali przybić mu ręce do tego pala gwoździami. I polikard mówi: proszę nie róbcie tego, nie przybijajcie mnie. Mówi, ten, który dał mi łaskę, aby znieść ten ogień, da mi też łaskę, abym się nie ruszył z tego pala. I zostawiono, bo no, tak jak stał, przy tym palu rozsmiecono ogień i o dziwo jego ciało nie chciało się palić. I wtedy jeden z oprawców mieczem przebił go. I historyk, który opisuje to zdarzenie, mówi, tłum był zdumiony nad ogromną różnicą między niewierzącymi, których śmierć na co dzień też byli świadkami, a tych wybranych chrześcijan widzieli ogromną różnicę. i w wielkiej mierze myślę to jest to co wyjaśnia ten triumf chrześcijaństwa w, w tych wczesnych wiekach taka postawa takie nastawienie oni triumfowali w swoim cierpieniu to cierpienie nie tylko towarzyszyło ich świadectwu ale było podstawą ich świadectwa oni zwyciężyli złego przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak by je raczej obrać niż śmierć księga objawienia 12 rozdział 11 wiersz najwyraźniej to jest droga którą Bóg zamierzył w dziele ewangelizacji tego świata jest taka jedna scena w księdze objawienia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 która musi się dopełnić i dopiero wtedy, kiedy ta liczba się dopełni przyjdzie sąd George Otis zaszokował wielu podczas kongresu ewangelizacji w Manili w 1989 roku kiedy zadał takie pytanie czy nasza porażka rozwoju Kościoła w krajach muzułmańskich nie wynika z braku męczenników w tych krajach. Czy ukrywający się Kościół może wzrastać w mocy? W swojej książce ostatni z gigantów pisze takie słowa. Kościół w politycznych lub społecznych trudnych okolicznościach może się chronić, obawiając się zniszczenia przez wrogie siły. Czy może taka otwarta konfrontacja z przeważającymi siłami złego, ignorancji i nieprawości nawet gdyby miała spowodować prześladowania i cierpienie w Kościele. Czy taka postawa nie będzie prowadzić do jakiegoś przełomu w ewangelizacji? Muzułmańscy fundamentaliści twierdzą, że ich duchowa rewolucja jest napędzana krwią męczenników. Wiecie, że oni są gotowi obwiązać się bombami i wysadzać innych w powietrze. Taka jest ich rewolucja. I wielu z nich jest gotowych na wszystko. Na śmierć, na więzienie, na cokolwiek. Żeby tylko o jeden krok posunąć dalej tą ideologię islamu na świecie. A więc czyż nie jest Jasne, że postawa chrześcijan, no ja nie mówię wszystkich chrześcijan, jest wielu, którzy cierpią. Jest wielu, którzy niosą na sobie dobrze, ale mówię o tych, którzy tego nie robią. Czy, czy, czy nie jest to jasne, że właśnie ta postawa niechęci wobec cierpienia, ta postawa unikania cierpienia, chociażby w krajach muzułmańskich, jak również i w naszym nie jest przyczyną braku sukcesu jedną z przyczyn braku sukcesu Kościoła oczywiście jest wiele innych można mówić o braku modlitwy można mówić o braku zaangażowania w nasze duchowe życie o czystość, o świętość naszego życia są inne aspekty ja myślę, że jest to jeden z bardzo ważnych aspektów jedna z ważnych rzeczy nad którymi powinniśmy się dzisiaj zastanowić tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie dzisiaj już patrzę czasowo więcej pociągnąć. Miałem nadzieję, że uda mi się dalej zajść. Tutaj się zatrzymam. Chciałbym na koniec jeszcze tylko zadać nam takie oczywiste pytanie, które z tego wynikają. O czym tu dzisiaj mówimy. Wracając do tego teoretycznego pytania, zadanego nam na początku. Wiecie, to pytanie jest podstępnym pytaniem. Ale myślę, że jest pytaniem, które powinniśmy sobie zadawać. Czy moje życie z Bogiem faktycznie jest lepsze teraz, tutaj, dzisiaj? Jestem zadowolony z tego, co mam i to mi wystarcza i nawet jeśli nie ma zmartwychwstania i nie ma Boga to i tak cieszę się ze swojej decyzji że poszedłem za Chrystusem a nie skończyłem w nie skończyłem w jakiejś tragedii życiowej że Bóg mnie od tego zachował i tak dalej czy to jest istota mojego chrześcijaństwa czy to jest wszystko czego oczekuję od tego życia żeby sobie ciche i spokojne życie wieść na tym świecie komu się nie narażać nie wychylać się. Zachować takie bezpieczne status quo. Czy szukam czegoś więcej? Czy zależy mi prawdziwie na poznaniu głębi Chrystusa? Czy, czy, czy to jest esencją mojego chrześcijaństwa? Czy chcę więcej w moim życiu Jezusa? Całego Jezusa. Nie tylko tego, co sobie wybieram, co mi pasuje co mojemu ciału, jego egoizmowi odpowiada ale czy chcę całego Jezusa w moim życiu? Czy rzeczywiście tak bardzo pragnę Jego mocy, zbawienia ludzkich dusz, że jestem gotów zapłacić każdą cenę? Czy jestem gotów cierpieć? Czy jestem gotów zdecydować się i wybierać świadomie cierpienie, żeby życie Chrystusa mogło się objawiać we mnie? Żeby ludzie mogli być zbawieni? Myślmy o tym, bracia siostry. Moją modlitwą jest, żebyśmy nie wspomnieli o tym, co żeśmy dzisiaj słyszeli. Tak jak mnie to męczy i trapi, się, żeby to Was męczyło i trapiło. Tylko naszemu spawieniu i spawieniu wiele duszy u nas. Pochylenie nasze głowy w modlitwie. Dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski i miłosierdzia wobec nas. Dziękujemy za Twoje zbawienie z łaski, nie z uczynków. To Ty zamknął pierwszy umiłowałeś, zanim myśmy Ciebie umiłowali. To Ty poszedłeś na krzyż w nasze miejsce. To Ty cierpiałeś. To Ty umarłeś, biorąc na siebie nasze grzechy, nasze nieprawości, nasze zło. Kiedy przyszliśmy do Ciebie, Panie, po raz pierwszy, niewiele z tego rozumieliśmy. W jakiś sposób w swej łasce pociągnąłeś nas przez Twego ducha. Pokazałeś nam wartość Twojej ofiary. Pokazałeś nam w jakiejś mierze naszą grzeszność. Potrzebę ratunku z tej grzeszności, potrzebę zbawienia i Ciebie się uchwyciliśmy może niektórzy z nas opacznie myśląc, że teraz oznacza to właśnie lepsze, wygodniejsze radośniejsze życie na tej ziemi już tak nam czasami to przedstawiano i takie rzeczy nam było dobrze słuchać I niewiele myśleliśmy o cenie, którą przyjdzie nam zapłacić Widzieliśmy tylko zyski. Widzieliśmy tylko korzyści. I prawdziwie jest to wielki zysk. Jest to wielka korzyść. Jakiekolwiek mielibyśmy w tej ziemi ponieść koszta i cokolwiek mielibyśmy stracić, jeśli tylko zyskamy naszą duszę, to jest to wszystko tego warte. Ty, Panie, też ostrzegasz nas, że jeśli będziemy próbować zachować nasze życie na tej ziemi, to zamiast je zyskać, stracimy. Modlę się, aby nasze dzisiejsze rozważanie głęboko zapadło w nasze serca. Abyśmy, zamykając za sobą te drzwi, nie zamknęli naszych uszu na to, co ci w nas powiedziałeś, ale by to Słowo pracowało w nas, przemieniało nas, pomogło nam być Twoimi świadkami, prawdziwie świadkami, pełnymi Ducha, pełnymi Twojej mocy, pełnymi Twojego życia, na swoich ciałach Twoją śmierć, Twoje cierpienie, uczestnicząc w mocy zmartwychwstałego życia, jak i w tej, w tej boleści Twojej śmierci, uzupełniając, tak jak apostoł Paweł, to, czego jeszcze brakuje w Twoim cierpieniu, w Twoich udrękach, na naszych ciałach. Daj nam, Panie, tę łaskę, by się tego nie bać, by się przed tym nie zdrygać, by przed tym nie uciekać, ale z radością, w nadziei zmartwychwstania, w nadziei życia wiecznego, w nadziei wiecznej nagrody wziąć na siebie to wszystko, co nam przeznaczyłeś, wielbiąc Ciebie radośnie dając temu światu świadectwo, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy, że to o czym mówimy to nie bajka, to nie religijna jakaś pustka, ale że jest to rzeczywistość, która działa w nas. Prosimy. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.